e m uwaga, uwaga, panie i panowie! Teraz klimat Green Team w waszej głowie! Co? Green Team! Kto? Green Team! Nie wiesz o co chodzi, ale czujesz kany dym to klimat rasa, zielonego chwasta zieloną drużyno, chwile przyjemni ci, miną giery e e t a n To podziemny góralski projekt, to wie, ja to wiem, Zjednoczony West! W mieściach Poznania, zwarci go gotowi Wspólnego rymowania. Do kolejnych wspólnych akcji mikrofony załadowane. Liryczne operacje zostały zaplanowane. Wypaki wmt już gotowa do działania. Jak żołnierzom, ekspresa hazardy nie do pokonania. Green Team, właśnie teraz swoje oblicze pokazuje. Zielona drużyna, właśnie teraz atakuje. Green Team! Green team. Green team. Harry, Harry? Nowy projekt! Teraz puszczamy go w ogie! druga osłona. Mam nadzieję, że dobrze przyjmie się w naszych stronach! Chłopaki z Westu! Westu. Ponownie na mikrofonach! Ocieram pod posła! Bo dużo poprawy i systema. Podamy, w wszystko! Wychowano nas na sklamo! Krumwalskie blokowitki! to jestmy dumni z tego! Że razem robimy hip-hop! Opisujemy rymami! Naszą szarą rzeczywistość, pamiętamy dobre chwile i mikrofonu bliskość A wspólny projekt na zawsze zostanie w pamięci Robienie muzyki, coraz bardziej, bardziej nadkręci kręci. Dobry bit, dobry sample, dobry rymy to jest to I dzięki ambicji, wszystko do przodu poszło 2002 Nowe plany i pomysły klimatu wytworzony Jest naprawdę zajebisty Warunki do pracy z każdym dniem coraz lepsze, na pewno nie wymarzone Ale ja na to pierwsze. pierwsze Można tutaj pracować, owoce pracy słyszycie King Teams opika, płynie teraz Dzięki msownika płynie teraz na bicie no i jak tam przyjacielu, nadal surowo nas oceniasz A może powoli stanie swoje zmieniasz Bo z góry zakładałeś, że to gówno bez poziomu I tylko dlatego, że robimy to w domu To spróbuj zrozumieć, że myli się stary Udowodnimy ci, że nie brakuje nam wiary Nie brakuje nam sił, nie brakuje nam ambicji Green Team Zieloni, wojownicy, cała nasza drużyna, dla ciebie to kpina, dla mnie to rodzina, wiele rzeczy się zaczyna, no i wiele się też kończy Lecz żaden z nas mikrofonu nie wyłączy, o hip-hop nas łączy, mnie nic zero tak nie ceni zdania swojego, nie zmienisz, to jest tylko twoja sprawa, że w ten sposób nas cenisz no i bądź świadomy, że nigdy nas nie zmieni, wierni swoim przekonaniom, wierni temu, w co wierzymy, bez względu na wszystko śmiało, do przodu ruszymy, jeśli się przeliczymy, porażkę przyjmiemy z godnością, bo na razie do tej pory kierujemy się. Mi z wielką radością poświęcamy każdą chwilę Wiele innych spraw, przez to pozostaje w tyle Wybierając Green Tea trafiłeś dziesiątkę bo Cała nasza drużyna jest załogą na piątkę A poza tym, oczywiście, człowieku nic nie tracisz A co jedynie? O płytę się wzbogacisz Chyba, że stanowczo stwierdzisz, że gówno wciąż leci Proste rozwiązanie, wyje płytę do śmieci